Gdy skończyły się już łowy, król jegomość w dzień majowy zjechał dworem do Zamościa. Tam kasztelan uczcił gościa i swe miody co najstarsze do kielicha lał monarsze. Ale król nie lubił miodu. Pewnie z tego też powodu wkrótce dość miał kasztelana i niedzieli pewnej z rana, choć nie było to w zwyczaju, rzekł. Zjem Obiad w Biłgoraju, bo podobno biłgorajki ważą pyszne zalewajki. Niech kolasza tu zajedzie, chce być w porę na obiedzie. Zaprzężono czwórkę koni, kornie cały dwór się skłonił, a królowa w oknie stała i chusteczką pomachała. Potoczyła się kolasa, nie do sasa, nie do lasa, Lecz przez mostek na ruczaju, wprost do miasta bił go raju. Jadą, jadą, tak trzy mile, Fori z przodu, hajdok w tyle, Ciepły wietrzyk łechce mile, Tu i ówdzie brzęczy muszka, A król siedzi na poduszkach I paznokcie poleruje. Wtem wychodzą z lasu zbóję! Trzej wąsale, trzej browacze! Jeden wprost do koni skacze! Drugi wali w głęb hajduka! Trzeci zaś w kolasie szuka! Oto to jedzie pan bogaty, Pewnie w kiesie ma dukaty! Hajduk umknął, gdzie pieprz rośnie, Foryś ukrył się na sośnie, A król woła Stój, huntaju! Śpieszno mi do raju, Nie zatrzymuj! A zbój na to? przysuwając twarz brodatą. Gdzieś widziałem jego mościa. Czy jego mość nie zamościa. Król zdjął złoty pierścień z palca. Patrz! Powiada do zuchwalca. Jam jest król, a tylko głupi na gościńcu króla lupi. To się, bratku, skończy smutnie. Jutro kat wam głowy utnie. Tu się herszt Potrapał w ucho i tak rzecze z wielką skruchą. Daruj królu jego mości. My jesteśmy ludzie prości. Myśleliśmy, żeś ty kupiec, że się da interes upiec. Lecz dla króla droga wolna. Od zamościa aż do kolna. Jak się żywiecie, drapich rusty? Roch. Ja Melchior. Ja Fausty. Wszyscy trzej, rodzeni bracia, kupście rodem z Podkarpacia. Król cool. w niezgorszym duchu może, więc powiada tak. Melchiorze, Faustynie i ty, Rochu, wtrąciłbym was trzech do lochu i w kajdany zakuć kazał, bo spotkała mnie obraza. Lecz, że serce mam łaskawe, daję czas wam. Na poprawę. I pociągnął niuch tabaki, bo był wtedy zwyczaj taki. Podał zbójcom tabakierę, mówiąc Gęby macie szczere, jestem władcą tego kraju, lecz nie byłem w Bilgoraju. Jeśli gwałt ma ujść wam plażem, pojedziecie ze mną razem. Trzej brodacze, choć brudasy, Wsiedli żwawo do kolasy i kichnęli jednocześnie, tak jak nikt przy królu nie śmie. Hajduk mruknął do Forysia. A to heca będzie dzisiaj. Droga Borem lasem wiedzie. Chciałbym być już na obiedzie. Potoczyła się kolasa. A wiadomo, że w tych czasach w polskich borach żył Boruta. Kwestia na dwie nogi kuta! Skrzesał iskrę spod kopyta, a kolasa już jak wryta staje w miejscu. Król się gniewa, a tu właśnie spoza drzewa ukazuje się Boruta. Utkwił w królu wzrok Filuta i rzekł Waszych kies nie ruszę, nic nie wezmę. Tylko duszę, zbieram duszę, potem suszę, tak jak grzyby i dla smaku wrzucam je do kapuśniaku. Jasne? E, prawda? A więc proszę, albo sam was wypatrzę Mówiąc to na duszę łasy, pcha już pazur do kolasy. A Hajduk umknął, gdzie pieprz rośnie, Foryś ukrył się na sośnie, A Faustym rzecze śmiało. Dusze trzy, to też nie mało. Nasze grzeszne dusze zabierz, Ale na tym zakończ grabież. Jaka wiara, taka miara, Lecz od króla diable wara. Król bez duszy być nie może, Bo by rządził znacznie gorzej. Rzekł Boruta. Mm, będę stratny. Lubię towar delikatny, a królewska dusza miękka. Jest smaczniejsza, oto opieńka. Wrzasnął roch. Nie gadaj więcej. Wiesz, co samo wpada w ręce albo... rogi ci ukręcę. Mm mruknął diabeł gminem gardzę wasze dusze są jak smardze ale niech tam czasu szkoda lubię zgodę a więc zgoda melchior czekał już za długo machnął grabą jak maczugą splunął w jedną garść i w drugą Mówiąc. Nadstaw kapelusza, jedna dusza, druga dusza, trzecia dusza, bierz i zmiataj, żwawo, bo mnie zbój, nie rataj. Bies przytrzymał leżąc plackiem dusze chwackie podkarpackie, a choć były dosyć kruche, wepchnął wszystkie za pazuchę. czarnego się obrócił, pobiegł w las i już nie wrócił. Król chusteczką otarł czoło, a po chwili rzekł wesoło. Czyn to piękny, przyznać muszę, oddać za mnie własną duszę. I niech los mnie skaże, srodze, jeśli was nie wynagrodzę. Teraz jedźmy... Bo kto jedzie, będzie w porę na obiedzie. Potoczyła się kolasa, nie do sasa, nie do lasa, Lecz przez mostek na ruczaju, wprost do miasta bił go raju. A już w mieście zamieszanie, przerazili się mieszczanie, Że z paradą zbójcy jadą, grożąc wszystkim w krąg zagładą. Burmistrz bić na alarm każe. broń chwytają miejskie straże, tylko mieszczki pilnym okiem wypatrują zbójców z okien. Starościna ma trzy córki, chowa córki do komórki, a starosta już z dwururki, gdy zbliżyła się kolasa, mierzy w króla jak w bekasa. Szczęściem proch w panewce przemógł, więc starosta strzelić nie mógł. Ale tu przyskoczył foryś. – Stój, Mospanie! woła. – Skoryś do strzelania! Szkoda, prochu, łacno zgnijesz za to w lochu. Gość przyjechał znakomity, choć sekretnie i bez świty. Król, jego omość! A brodaczy, najjaśniejszy pan nasz raczył przywieść tutaj, by pospołu z nami zasiąść dziś do stołu. Zbladł starosta, szybko bierze, bita króla jak należy. Tłum się zebrał na ulicy. Biłgorajscy dostojnicy Niosą chleb i sól na tacy. Bo Polacy są już tacy. Starościna w reweransie prosi. Najjaśniejszy pan się zgodzi z nami Siąść do stołu. Sztukę mięsa mam z rosołu, Pstrągi z wody, kaczki z rożna. Bardzo proszę, jeśli można. Córki stały przy staroście, – Syknął. – Też o łaskę proście. Na to dwornie król zawoła. – Starościno chyle czoła, to nam raczej łaskę czyni taka zacność gospodyni, a potrawą smaku dodatwych powabnych cór uroda. Chodzi król więc na komnaty. Za nim kroczy roch brodaty, dalej Melchior i Faustym, jak masz kary trzy w zapusty, idą obok starościny. Za posępny, groźne miny. Starościanki patrzą z trwogą i zrozumieć wprost nie mogą, że król tak się postponuje, bo to przecież zwykli zbuje. Wreszcie obiad się zaczyna. Już się krząta starościna, Biegną z łóżki i lokaje, On przynosi, tuż podaje, Leją trunki jak potrafią, A król raczy się ratawią. Starościnę wypić prosi, Starościanek zdrowie wznosi, Pokrzykując, Pij Melchiorze! Cóż to, roch już pić nie może? A dlaczego to Faustyn ma przed sobą kielich pusty? I jak się hula, to się hula, proszę wypić zdrowie króla. Wkrótce każdy miał już w czubie, a król wołał. A tak kto lubię, pijcie! Dam dukatów posto tym, co będą pić. Starosto, jeśli chcesz zażegnać sprzeczkę, Każ wytoczyć wina beczkę. Sto dukatów? Rzecz nie mała. Starościna spokorniała i pod stołem córki kopie. Starościanki jak w ukropie, do Węgrzyna nienawykły, spąsowiały na kształt ćwikły. Król yy. powiada przy deserze. Starościno, chęć mnie bierze, być tu dziś za dziewosłęba. Spójrz na rocha, Co za gęba, tęgi w barach, cienki w pasie, dla twojej młodszej córki zda się. Melchior, wąż ma jak u turka, niechaj średnia twoja córka idzie w jasyr do Melchiora. Do zamęścia już jej pora. A Faustyn, chłop jak świeca, Do najstarszej się zaleca, Jeśli panna się postara, Będzie z nich dobrana para. Zbladł starosta, Starościna, już pąsowa od Węgrzyna, Po tych słowach cała sina Załamała ręce z bólu. Najjaśniejszy panie, królu, Moje córki to szlachcianki, to ślicznotki z morskiej pianki. Mają wziąć je zwykli zbój? Najjaśniejszy pan żartuje. Wolę je potopić w rzece, niż pochańbić tak dalece. Na to król się wziął pod boki. Moje żuchy, nie wywłoki, tylko trzej rodzeni bracia. Kupście, rodem z Podkarpacia. Znam tych ludzi, znam te strony, Każdy będzie uszlachcony, Nadto zaś ode mnie w wianie Każdy po pięć wsi dostanie i dukatów. Pięć tysięcy i starostwo chcecie już więcej A poszagów nie potrzeba Tylko niech ku chwale nieba Każda panna przy niedzieli Duszą z zuchem się podzieli Dusza to nie chłopska morga Trzy wystarczą dla sześciorga Starościno czasu szkoda Niech tu przyjdzie, goli broda! Był cyrulik w Biłgoraju, Był znany ponoć w całym kraju. Ten przed królem się nie zbłaźnił. Zabrał zuchów trzech do łaźni, tam ich ostrzygł po szlachecku i podgolił po niemiecku. Długo mył mydlaną pianą, wodą zwykłą i różaną. Wypucował jak należy i każdemu strój dał świeży gdy wrócili na pokoje krzyknął król o zakład stoję że w Warszawie w całym świecie Chłatów takich nie znajdziecie w rzeczy samej Goli Broda ubrał ich jak karze moda a że przy tym krew nie woda zajaśniała ich uroda i zabłysła dziarskość młoda cóż to byli zajunacy tacy Właśnie są Polacy. Takich tylko wyszorować i już ich do ślubu prowadź. Każdy skłonił się przed królem, każdy pannie swojej czule ucałował dwa paluszki, dwa różowe ich koniuszki. Starościna stała w pąsach, a starosta szarpał wąsa, po czym z każdym przyszłym wzięciem ucałował się z przejęciem. Starościanki na odmianę spoglądały zakochane i królowi dziękowały za ten wybór doskonały. Z przyzwolenia starościny król wyprawił zaręczyny, rad, że udał mu się kawał. Sam w toastach nie ustawał, innym gościom przykład dawał, potem trzy wypisał skrypty, nie ujmując ani szczypty zwiana, wiana, które zuchom szczerze ofiarował przy deserze. Tak skończyła się przygoda, a kronikarz tylko doda, że gdy świt różowił lasy i siadano do kolasy, goli brodę król łaskawy zabrał z sobą do Warszawy. All right.